Kurwa smutny bil. Elektryka, elektryka pusty, Kue. <grystanie> -M. Kue bo, bo, bo. Moje emocje to statek widmo Sztuczne źrenice albo ciemne szkła Otwarte pistacje, zamknięte trumny I parę tych chwil, których brak Mała, znów ci biorę w cudzysłów Za parę mądrych truizmów Za paru dobrych artystów Pijemy razem mochito do dna Filozofia mi nic nie dała Socjologia mi nic nie dała Jedyne co wiem o życiu to, że jak już się jebie To zawsze wszystko naraz A ja sobie spokojnie mijam hajs boła Że to moja chwila prawdy Kiedy już coś trzymam w garści Wszyscy chcą mi to wyrwać, rak Nie umiem być tak jakby tego chcieli Żyć tak jakbym miał walczyć o każdy centymetr ziemi A może umiem, przyzwyczaję się Czas to arbiter, który nie gra fair inwestor Który się bawi przyszłością I ostatecznie zabierze mi cały z nawiązkiem. Całość na ELEKTRYKA MIXIE! Politologia mi nic nie dała Ale też nic nie dostała ode mnie I jedyne po co tam poszedłem to żeby dowiedzieć Czego tak naprawdę nie chcę, nie chcę yeah. Może za lekko wybrałem tą ścieżkę Ale lepsze to niż dobierać latami kompresję Więc jestem tu gdzie jestem i pierdolę to, że jakieś wybory może mogły być lepsze Błędy jak suple, na nich wolę rosnąć w siłę niż by całe życie manekinem Wyciągnąłem wnioski i słyszałem, że się ostatnio zapętliłem U ciebie wuj nam i fajnie, Kontynuuję relacje z walki z samym sobą Nastaw odbiornika, parę relacji Bez kontynuacji, bo komuś się Moriusz skończył, trudno Ludzie potrafią przejść samego siebie Coś jak Tony Hawk, Tonego Hawka Zostawić po sobie tu wiele, nim wejdą Do czarnego worka, zimnego dołka Utrzymać ten fason do końca Grałem dla pustych sal, więcej nie chcę Ale mój ostatni koncert to pogrzeb I to tam sprawdzimy frekwencję. Oh, I think that I found myself a cheerleader She's always right there when I need her Oh, oh I that think teksty. that I found myself a cheerleader Może muzyki klasycznej She byś She's always my, my, my, my I ją lubię Może w grocie, z groty, w grocie króla gór Głos, grot, byś się nauczył egryga, a nie jakiś tam cheerleader Byś do logopedy się zapisał A może weź sobie Pigułkę na Ibizie, co? Co to? O, mamy, mamy gościa na featuringu O tak, jest, przyszedł Wojtek Soku. Wojtek, e, powiedz e, jakąś kwestię do mikrofonu Dzień dobry, zamawiam pizzę. Czy coś pan prosił? Hawajską Hawajską piczce? Podwójną czy... synką Czy podwójne lody z podwójną czekoladą? Co pan zamawiał? To i to to i to. W zębach przy, przynosi, tylko jestem głodny. Czy Pana może coś powiedzieć? No mów. Proszę Pana. No mów, mów. mów, Słychać się. Halo? Słyszysz się? No powiedz coś, mu. Dzień dobry. Dobra, idź już. <laughs> no i tak, Wojtek Sokół po prostu zmienił troszeczkę. Po wycięciu migdałków zmienił mu się głos trochę się napić wody. Jasne. Prawdziwy raper. Mogę się napić wody? E, pij twoje zdrowie. E, dobrze, na, następny kawałek będzie się nazywał... Mogę się napić wody? E, możesz się napić wody, proszę. Tak się będzie nazywał nie następny mogę. kawałek. Następny kawałek się nazywa nie czy mogę się napić wody, ale następny kawałek nazywa się Czeszę umysł i właśnie tutaj jest Major Laser na bicie i no nie mogę się zaczekać. A to jest zajebiste, że on się dograł tam, ten Major Laser. Idziemy do Major Laser.